Yes. Teraz na wolno gadka. gadka Opisuje realia życia 120 latka Lufa, lufa, lufa, lufa Lubię palić lufę, mam fajną dufę Kurwa <gadka> Jesteśmy bezczelni na dzielni, kiedy palimy to fane Każdy konfident ma tu kurwa przejebane, kiedy chodzę z rymem, pogrążony dymem wokół wszystkich chłopaków dzielni Ta... Kiedyś ktoś się zapytał, co to jest Ja mówię, to jest taka sprytna zabawka Która pozwoli ci osiągnąć tam zwany śmiechawka Ta spraw, bo to moje przekazy Ta nie było tak od razu, kiedy zacząłem na wolno Na mikrofonie jechać, musiałem czekać Bo chcę, nie byłem dobry A teraz jestem lepszy Sprawdź gościa, który nic nie pieprzy To jest... Enikace reprezenta nie wiem jaką ksywę ma Bo z niego jest jakaś zła moc, która lubi koc Wieczorem się przykryć nim i popalić hell, Ja to lubię też, oh yeah uh. Idę przez ulicę, widzę jakieś fajne cyce Przechodzi jakaś blaza, ale co tam Zaraz się stanie z niej melasa Gdy no jej buta na ryj, ale co tam Ki kij jej w dupę, ale co tam Zaraz coś tutaj chrupię Jakieś chipsy, albo Jakieś frytki e, Nie mam ochoty iść na żadne bibki Ale co tam <śmiech> Atakować imem na freestyleu Wolnym stylem, trzeba dużo czytać Kurwy syny, ja. Dobrze tak, mi się kabel, jak wieża Babel Wszyscy innymi językami nagają, a ja ciągle mówię o tym, że ziomale pale ufają, daj! Tak. Dupy te freestyle Kiedyś byłem mądre, a teraz jest fajnie Kiedyś świeciło słońce, a teraz księżyc Tak, ja chyba jestem biedny ja, ja, ja. Tak, zwyciężę kaca z zawodnicy z ulicy Nikt z nami się na razie nie liczy Ale za lat kilka może złapie motylka Takiegoś wilka złapie jak dalej na dodro będę pił sałatę A tak, lubię... Uj. Ta. Lubię kabonę, bo kabona jest dobra Kiedyś miałem bobra, a teraz chomika Nikt wnika w to, jakie mam zwierzaki A jestem zoofilem z mojej tej paki Tak, spraw, reszta to negrofile. Riki, tiki, narkotyki <grytiki> Dobre bo moje freestyle najlepsze na dzielni Czasem jesteśmy tylko trochę bezczelni Tak, lubimy stare babcie, bo ja się fajnie biję Kiedyś takie szyje pod w kijem swoim Jak wyciągałem je i do buzi wsadzałem To się trochę ześlizgnął Dobra I ta, z tak. zniknął tak, ta. Teraz berek, właśnie jedzie, nie frajerek Prawdziwy gangsterek, tak, z Biskupina Wrocławia część wschodnia, a jakiś glina mnie olewa Ale co tam, ja go też pierdolę, ale Fajka. Do, do domu, gdzieś swoją ścieżką, ale co tam Mijam się z Agnieszką, która idzie bokiem Ale co tam, ja dalej o sztukach nawijam Ale nie wyciągam przy tym swojego kija Tylko siedzi Sprawdź moje rymy To trzystylowa akcja Jak kiedyś w latem Kiedyś, kiedy się batem Spaliłem i wtedy pobiłem Kogoś, kto mi się szkazał. To był kompident władzę <śleszy> <śleszy> Moją kliką, samochodem podążam po ulicy A moi przeciwnicy się śmieją, konfidenci Którzy na denteryję pokazują Ja ich wszyję szyję ugodzę nożem Kiedyś byłem zwykłym obrożem A teraz jestem cały z dupy Teraz nie lubią, a kiedyś byłem za szczuty człowieka kamila na krzywek tak, po jest pokrzywek, bez rozrywek, zioło, zioło, hel Zioło, potem hel, potem ziomek, kwadrat, parafia, zajawka, gówno, do pacycji. znowu Trochę zioła Ze mnie pierdoła straszna Nie umiem lecieć na wolno Kiedyś mi było wolno to robić, a teraz muszę się zastanowić